Witam Cię! Słuchasz podcastu OK, czyli podcastu Formule Open. Dowolne tematy, możesz tu usłyszeć wszystko. Może być super, może być do kitu, a najprawdopodobniej będzie w porządku. Czyli OK. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Witam Was w podcaście OK, czyli w osobistym komentarzu prowadzonym przez Pablo. W dzisiejszej pierwszej części porozmawiamy o naszych posłach, a w szczególności o pierwszej dziesiątce. Przedstawię Wam, może przypomnę niektórym z Was o rankingu, jaki przeprowadziła jedna z najbardziej takich popularnych, jakby, redakcji internetowych jednego z portali umieściła ta redakcja galerię z dziesięcioma, z dziesięcioma posłami i posłankami w kategorii najbardziej zadłużeni posłowie. Czyli po prostu ci, którzy, którzy zadłużyli się naprawdę na dosyć pokaźne sumki, no mieli szansę trafić właśnie na podium no oczywiście był tylko jeden zwycięzca, no ale walka była zażarta można tak powiedzieć, więc może już przejdziemy teraz od razu do rankingu i zaczniemy od miejsca dziesiątego na wstępie tylko na wstępie tylko powiem że z zobowiązania całej tej dziesiątki były dosyć dosyć duże, bo one chyba wynosiły, jeśli się nie mylę, ponad 29 milionów złotych zobowiązania tych posłów i posłanek, więc to są zobowiązania, to są kredyty hipoteczne, to są leasing out, to są różne inne formy kredytów gotówkowe, walutowe, więc więc tak zostało wyliczone, więc mamy tą najlepszą dziesiątkę no jest troszkę dziesiątka została ta zdominowana tylko przez członków dwóch partii, na razie nie będę wymieniał jakie to partie to sami możecie sobie wynotować które partie zostały po prostu tylko odnotowane w tym w tym rankingu dziesięciu najlepszych i najbardziej zadłużonych posłów i posłanek więc zaczynamy od miejsca dziesiątego no czy tak można powiedzieć, no ledwo co, ledwo co się e, łapiąc w pierwszej dziesiątce, no a zawsze pierwsza dziesiątka, no posłów mamy dużo, więc e, no była naprawdę duża konkurencja na miejscu dziesiątym. E, Uprasowała się pani Halina Szymiec-Raczyńska e, z ruchu Pali Kota e, No i tutaj z taką drobną sumką, niewielką, e, 1 247 303 zł, niewielka suma, ale która już dała, dała miejsce w pierwszej dyszce. To pani właśnie 62-letnia, tak zwana optymistka wieczna, a tutaj wiadomo, że będzie dłużej mogła pracować. Pani lekarka to jest, więc ona wie o tym, że ten wiek się wydłuża wszystkich, więc będzie miała szansę popracować troszkę dłużej i, i później jeszcze spłacać ten kredyt najprawdopodobniej właśnie na tej hojnej ręcie lub emeryturze, którą będzie pobierała. To jest pani Halina Szymiec-Raczyńska. Gratulacje. W pierwszej dziesiątce Miejsce dziewiąte to już jest e, to już jest e, kolejna e, pani posłanka Joanna Fabisiak z sumą 1 385 000 zł. E, pani e, 61 lat ma, e, jest posłanką e, Platformy Obywatelskiej. No i też, też już taka dziewiąte miejsce to już pani Joanna Fabisiak można powiedzieć, że tak zadomowiła się w tej pierwszej dziesiątce, miejsce ósme. No i tak jeszcze już przypomnę, że w zasadzie już ta jedna taka niewiadoma już została rozwiana, o, o o których partiach będziemy teraz mówić. No e, tylko dwie, więc już było po jednym e, po jednym e, przedstawicielu e, z tej e, partii. Teraz miejsce ósme, Andrzej Gudmostowy no sześćset bardzo dobry wynik, bardzo solidny, e, wyśrubowany wynik 51 lat. Ekonomista, czyli znający się na rzeczy wie o tym, że no sześćset tysięcy to jest właśnie suma, która która da mu miejsce w, na miejscu ósmym. I to jest takie miejsce, że w przyszłym, w przyszłym notowaniu można oczywiście postarać się atakować już tą pierwszą piątkę, a może nawet i podium. Miejsce ósmy Andrzeja Gudmostowy, Platforma Obywatelska. Miejsce siódme. Tu, tuż, tuż właśnie... Tuż, tuż, tutaj Andrzej Gucy Mostowy był, był za, był za Piotrem Tomańskim, no ale Piotr Tomański to nie jest byle kto, to, to przecież jest poseł platformy obywatelskiej, również ekonomista, który z wynikiem miliona złotych i 449 czterdziestu złotych, nie zapominając jeszcze o 79 groszach, uplasował się na miejscu siódmym, tak, i odparł ten atak swojego rywala, no i to jest miejsce siódme, przechodzimy już do miejsca szóstego, czyli już taka, powiedzmy sobie szczerze, już naprawdę no ścisła czołówka, tu, tu już było bardzo ciasno. Tu było bardzo ciasno i na miejscu w szóstym Bartłomiej Bodio siedemdziesiąt jeden groszy To jest kolejny ekonomista. Tak, ekonomista, który jak to wiemy, ekonomiści kochają się, lubują się w tych długach, w tych kredytach, w tym właśnie braniu kolejnych zobowiązań, podpisywaniu weksli etc. I to jest 39 lat. Bartłomie Bodio. Miejsce 6. Z ruchu Palikota. Eee, tutaj forma, e, forma kredytu. Kredyt gotówkowy, leasingowy. No po prostu naprawdę szeroki wachlarz. Miejsce piąte, tutaj już przechodzimy, to już są naprawdę starzy wyjadacze, to już, to właśnie, właśnie wyjadacze i wyjadaczki Janina Okrągły, y, milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć, y, Złoty dało pani Janinie piąte miejsce i to jest to jest piąte miejsce właśnie Platformy Obywatelskiej. Bardzo dobrze tutaj drużynowo wydaje się, że Platforma Obywatelska naprawdę jest na prowadzeniu i, i tu 56 lat, pani, która ma tyle do spłacenia, no widać na zdjęciu zero żadnego Stresu, po prostu tylko widać zaangażowanie, determinację do tego, że może zaciągnąć troszkę, troszkę więcej, żeby atakować tą pierwszą trójkę, a miejsce czwarte, najgorsze miejsce, no najgorsze... No, ale na zdjęciu tego nie widać, że to jest najgorsza naprawdę osoba takiej dużej wiary, optymista można powiedzieć i to jest pan Norbert Wojnarowski i to już są 2 miliony 79 438 złotych długu, to już jest naprawdę, to już jest przekroczony właśnie ten pułap 2 milionów, to jest pan z PO, i to jest też ekonomista, oczywiście ekonomista z dwoma milionami długu fantastycznie na czwartym miejscu, najgorsze miejsce, ale tu, to był atak, to był naprawdę to był atak i tutaj się, tu się należą brawa dla tego właśnie pana za, za walkę, za próbę podjęcia właśnie tego ryzyka, żeby już wejść na podium, a na podium, na podium na na, na, na miejscu trzecim mamy Mamy tak, mamy Norberta Wojnarowskiego na czwartym, a na miejscu trzecim e, mamy, e, mamy... Kogo mamy na miejscu trzecim? No tutaj jeszcze tak, ostatnie policzenia. Nie, nie. A jednak, jednak, Leszek Korzenioski, 56 lata, i tutaj o dziwo pewne są takie u Bukmachera, u Bukmacherów są jakieś e, takie sygnały, że tutaj może to był, to tutaj było coś ustawione, bo tutaj jest kwota 3 miliony, równa, okrągła, po prostu trujeczka, później same zera, same zera, i to jest parlamentarzysta z PO i z sumą, Trzech milionów, no trzy miliony to wiadomo, że to musi być trzecie miejsce, to jest Leszek Korzeniowski, gratulacje Panie Leszku, gratulacje, to jest już naprawdę dobry wynik, ale można więcej, można więcej, sądzę, że można więcej, bo będzie potrzeba więcej, aby awansować na drugie miejsce, które, które okupuje... Hmm, okupuje Mirosław Koźlakiewicz tak, ekonomista ale że oczywiście, że ekonomista wszyscy już o tym wiedzieliśmy, że to musi być ekonomista na drugim miejscu Mirosław Koźlakiewicz, 54 lat i suma właśnie, suma tutaj mieliśmy trzecie miejsce, były 3 miliony a tutaj drugie miejsce i tu już są ponad 4 miliony 110 tysięcy i 480 zł tak i to właśnie to właśnie wystarczyło wystarczyło na drugie miejsce kto by się spodziewał, że kto by się spodziewał, że Mirosław Koźlakiewicz nie, nie wygra właśnie, ale kto mamy, kogo mamy na pierwszym miejscu? Bo tutaj, no, Mirosław Koźlakiewicz widać, że taki troszkę załamany, znaczy nie, no może to ja źle odczytuję, nie załamany, no, ro, rozczarowany po prostu, bo to już wiadomo, to jest wynik dobry, to jest wynik, no y, każdy by chciał mieć ten 4 miliony 110 tysięcy długu i po prostu i po prostu walczyć, walczyć, atakować szczyt ten, to pierwsze miejsce, ale to nie będzie proste i nie wiem, czy w następnym sezonie ktoś, ktoś to osiągnie, bo, bo na pierwszym miejscu, no tak, to jest ponad, ponad, ponad 10 milionów. To jest, to jest mistrz, to jest czempion, to jest po prostu osoba no naprawdę zasługująca na, na miano Debeściaka roku. To zdjęcie w Timesie powinno być. To jest Janusz Pa. Kot, 10 776 256, ruch Palikota 47 lata i to jest pierwsze miejsce i to jest lider i to jest czempion i teraz już będę kończył i będę zapraszał na przyszłoroczny ranking właśnie najbardziej zadłużonych posłów i posłanek Janusz Palikot, ponad 10 milionów długu i tylko mnie już właśnie teraz wcale nie dziwi, że oni za tak zadłużają całą Polskę i każdego z nas, jeżeli oni sami siebie tak zadłużają. O, Janusz, o, nie mogę, nie mogę.